Co do Polski, żałosnej resztówki przedwojennej Polski, sprawa jest przesądzona. Jesteśmy kolonią światowego żydostwa we wszystkich strukturach decydujących o wolności i suwerenności państwa polskiego. W tomie trzecim, Czas skorpionów piszemy o umowach, umowach w cudzysłowie, zawartych przez okupacyjny żydoniemiecki rząd pod wodzą tusko prusko komoruskich na Słańcu. Zawarli z Izraelem umowy o współpracy w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, współpracy w zakresie zaopatrzenia w wodę, nieformalny nadzór żydowski nad wodociągami, ujęciami wodnymi, przesyłem wody, jej retencją, etc. Co oni mogą nam zaoferować? Pytaliśmy w rozdziale o tej inwazji żydowskiej na życiodajną wodę. Izrael to kraj półpustynny. A deficyt wody opisany tu wcześniej dowodzi, że w perspektywie ewakuacji kolejnych setek tysięcy Żydo-Hazarów do Polski ta umowa jest niczym innym, umowa w cudzysłowie, jak początkiem dyktatu w tej dziedzinie. Podobne umowy już zawarliśmy z hazarstwem izraelskim w dziedzinie służby zdrowia. W nawiasie, już oni nas wyleczą z zapaści w opiece zdrowotnej. A także, a może zwłaszcza, w polskim przemyśle farmaceutycznym. O tych dziedzinach należy pisać już w czasie przeszłym, są bowiem już całkowicie opanowane przez naród niewybrany. Dodając do tego, dokonany już 20 lat temu najazd na gospodarkę Polski, na jej przemysł, tu mamy odnośniki czytamy. Właśnie wczoraj, 19 października 2012 roku oglądaliśmy w telewizji wyburzenie ostatniego budynku zakładów samochodowych produkujących słynny autobus Jelcz, które wraz z samochodem Warszawa przez pół wieku były symbolem PRL. Na jej przemysł, finanse, bogactwo naturalne, nasze zadłużenie sięgające biliona złotych w samych żydowskich bankach, a w sumie sięgające już trzech bilionów razem z zadłużeniem administracji służby zdrowia, to mamy obraz pobojowiska zwanego Polską, na które już od lat cichaczem wlewają się kolejne kohorty hazarskich skorpionów w tempie po kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Konfiguracja sił na globalnej arenie została przez nich zaplanowana w ten sposób, że do około połowy obecnego wieku centrum świata będzie stanowić bliski wschód z Azją Południową. Centrum roponośne, komunikacyjnie drożne we wszystkich kierunkach świata, klimatycznie optymalne. Rosja zostanie w przyszłości rozszarpaną na kilka regionów, a jej były południowe i zachodnie kondominia są już koloniami światowego hazardstwa. Kazachstan, Armenia, Turkmenia, Gruzja, Tadżykistan, etc. Krym i Kaukaz staną się ich drugą Ameryką po Ameryce zdegradowanej, rozszabrowanej w skali, którą obrazowo odnośnie do swojego kraju, tak określił premier Węgier Orban. Cytat zabrali wszystko, co jest cięższe od powietrza. Przykładem jest trwająca już teraz inwazja na Kazachstan, kraj roponośny, sprawiający wrażenie, jakby nie wiedział, co robić z nadmiarem petrodolarów, Na razie buduje bajecznie kolorową, lucyferycznie odrażającą swoją nową stolicę o nazwie Astana. Kategorycznie zadeklarowany przez Kissingera czas likwidacji izraelskiego nowotworu, jeśli nie jest cynicznym blefem, nakłada się na trwającą już 20 lat destabilizację południa Rosji, zwłaszcza rejonu Kaukazu. Temu celowi służyły terrorystyczne prowokacje w Czeczeni, Degestanie, Gruzji. Temu celowi służy trwająca już 10 lat inwazja na Afganistan, inwazja terrorystyczno-militarna na miękkie podbrzusze Rosji. W ramach zapowiedzianego także 20 lat temu przez Brzezińskiego rozpadu już odchudzonej Rosji na około 6 suwerennych państw regionów. Przekonamy się, że ten staruch Brzeziński nadal tkwi w centrum tej dywersyjnej roboty, bowiem USA już jawnie wspiera kaukaskich najemników. Przewodzą tej dywersji republikańscy neokonserwatyści wspólnie z liberałami partii demokratów. Na kampanię krwawej przemocy w kaukaskim regionie Rosji nakłada się organizowanie tam siatek przestępczych działań przez wywiad żudoamerykański. Zbiorowym celem jest rozpad Rosji. Cała ta robota przebiega pod hasłami ruchów niepodległościowych. Tuż po kolejnym zamachu terrorystycznym propagandowa tuba niejakiego doku umarowa o nazwie Kafkas Center opublikowała artykuł oceniający te krwawe ataki jako czyny bohaterskie wraz z orędziem do zabitych rosyjskich marionatek. Kafkas Center nie przemiera w kłamstwach, goebbelsowskich inwektywach. Czuję się pewnie. Jest bowiem finansowany przez Departament Stanu USA i MSZ Finlandii. Tak, Finlandii, która ostatnio zabrała się do budowy wolności na Kaukazie. Terrorystyczny Kafkaz Center Umarowa jest nazywany przez niego oficjalnym organem informacyjnym Emarat Kafkaz. Przyjrzyjmy się sponsorom tej bandy najemników. Wśród nich jest tak zwany Amerykański Komitet dla Pokoju na Kaukazie, ACPC. Wcześniej nazywano go amerykańskim komitetem dla pokoju w Czeczeniu, ale wtedy i teraz sieje tam terror i destabilizację. Cytat. ACPC zostało założone w 1999 roku przez Freedom House, niekonserwatywną organizację, która ściśle współpracuje z rządem USA. Otrzymuje środki z National Endowment na wsparcie demokracji i demokratyzacji z inicjatywy USA. Ten bezpośredni związek ACPC z Departamentem Stanu dowodzi nie tylko współpracy interesów, ale i podległości organizacyjnej. ACPC jest organem Departamentu Stanu. Świadczy o tym lista głównych politycznych sponsorów ACPC. Zbigniew Brzeziński. Były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. w nawiasie Żydów. Richard Pirle, były doradca Pentagonu, No konserwatyści: William Crystal, Elliot Abrams, Kenneth Adelman i Robert Kagan. Dwaj ostatni byli ściśle związani z kampanią mormona Romney'a, a to paskudnie zapowiada kierunki polityki międzynarodowej tego typa. W tym gangu firmowanym przez zbrodniarzy Bushu, ojca i syna, z podaniem Perleya, Cheneya i innych neokonów zapadło przyzwolenie na masakrę wież WTC i wyruszenie USA na światową wojnę z terroryzmem. Czymś jeszcze ważniejszym jest fakt, że pomimo dominacji neokonów na personalnych szczytach ACPC brylują z nimi liberałowie i neokoni obydwu partii co dowodzi, że nie istnieją tam żadne różnice i podziały w amerykańskiej, w cudzysłowie amerykańskiej, polityce klasy rządzącej. Złudny jest podział na demokratów i republikanów. A to wszystko rzutuje na wymuszone zachowania Rosji. Bezwzględną wojnę z separatystycznym terroryzmem na południowych jej rubieżach i w konsekwencji światowe ajwaj otłumienie szlachetnych, wolnościowych zrywów uciemiężonych narodów. Tak więc powojenny eksodus hazarów krymsko-kaukaskich do Palestyny może zamienić się w nowy eksodus z Palestyny na Kaukas i Krym. Nie wcześniej niż dokona się terytorialny rozpad tego regionu na krainę niczyją. Do wzięcia od zaraz Henry Kissinger rozpisał ten proces na 10 lat. Może nieco wcześniej, a może nieco później. Ramy czasowe wyznacza najazd na Iran, uporanie się z Afganistanem i Syrią, i dalsze osłabienie spójności terytorialnej Rosji. Czy może to oznaczać wojnę globalną? Na razie wydaje się to mało prawdopodobne. Metoda kroczących wojen regionalnych za pomocą zbrojnej dywersji, wyzwoleńczego terroru jest o wiele skuteczniejsza. A co najważniejsze, można nad nimi panować, dowolnie nimi sterować. Ale do czasu. Jak dotąd ogon merda psem. Izrael Ameryką i zabezpiecza się przed spodziewanym buntem społeczeństwa USA. Żydzi obecnie poddają siły policyjne USA Izraalizacji. Posterunki policji przechodzą szkolenie pod nadzorem specjalistów izraelskich. Celem jest całkowita militaryzacja kraju pod nadzorem Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, DHS. Doniosło o tym Press TV. Jej analityk Gordon Duff pisał w artykule na ten temat. Cytat. Między innymi z powodu takich szkoleń wzrasta też stopień użycia uniformów wojskowych, pojazdów opancerzonych, broni ciężkiej. Notuje się też wzmożone użycie nielegalnego podsłuchu. Nagminne staje się kłamstwo wobec ludzi, prasy, sądów, a także systematyczne ingerowanie w system wyborczy. Celem głównych tych ćwiczeń jest powstrzymanie i przełamanie oporu społeczeństwa. Cytat. Totalna militaryzacja policji, taktyka wojskowa, całkowity brak poszanowania praw obywatelskich, konstytucji, wolności jednostki, wolności słowa oraz niepohamowany wzrost władzy centralnej skupionej wokół sił o nieograniczonej mocy korupcji, rządów i zorganizowanej przestępczości, systematyczne tłumienie sprzeciwów i różnicy poglądów. Koniec cytatu. Co do różnicy poglądów, to wzorcem jest terror wobec tak negacjonistów żydowskiego holokaustu na czele z mistyczną liczbą 6 milionów żydowskich ofiar w II wojnie globalnej. Obowiązuje ten terror już wszędzie, od bieguna do bieguna. Daf uściśla. Cytat. Każdy posterunek w większych miastach amerykańskich i w większości mniejszych, a są ich tysiące, został przeszkolony nie po to, żeby zwalczać korupcję, ale zostały dozbrojone na wypadek wojny domowej. Przeszkolono je, aby pracowały bezpośrednio z personelem wojskowym w celu stworzenia w Ameryce państwa policyjnego działającego zgodnie z nieujawnionymi na razie procedurami. Grupy prowadzące szkolenia naszej policji, jeżeli nawet same nie są dokładnie grupami terrorystów, to są blisko powiązane z grupami podejrzanymi o terroryzm albo grupami per excellent terrorystycznymi, jakie wspierają terrorystów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącej konferencji na skalę cywilizacyjną władcy globu przygotowują się do przetrwania fali uderzeniowej głęboko pod ziemią. Już w latach 70. na fali zimnej wojny zbudowali na terytorium USA około 130 podziemnych baz. Na terytorium wszystkich Stanów mają się znajdować co najmniej dwa wejścia do ukrytych głęboko miast schronów. Mogą w sumie pomieścić 100 milionów osób, czyli około 30% populacji USA. Miały być budowane jeszcze w czasie zimnej wojny na fali psychozy rychłej konfrontacji komunizmu z kapitalizmem. W nawiasie zobacz tom trzeci hazarskiej dziczy. Z nieuchronnym użyciem broni atomowej. Jednym z doradców projektu miał być jeden z prominentnych polityków hitlerowskiej III Rzeszy. Franz Xaver Dorsch. Prawa ręka Alberta Szpera, dowódcy organizacji TOT, która rzekomo zbudowała w górach Sowich na Dolnym Śląsku podziemny kompleks Rize. W kwietniu 1944 roku, na rozkaz Hitlera, Dorsch przejął dowodzenie organizacją TOT. A po wojnie, zamiast na szubienicę, trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie w ramach operacji o nazwie Peipelep nawiązał współpracę z wywiadem USA. Klasykami takiej współpracy byli m.in. sekretarz Hitlera Martin Bormann oraz lekarz-eksperymentator z Auschwitz, dr. Mengele. Do budowy podziemnych kompleksów mieszkalnych Amerykanie mieli przystąpić już w latach 40 z wykorzystaniem starych kopalń, które łączono tworząc podziemne miasta. Mogą one znajdować się na poziomach dochodzących do kilometra głębokości. Dzięki energii atomowej są one samowystarczalne. Najsłynniejsze mają być dwa takie kompleksy. Jeden to baza w Nowym Meksyku o nazwie Dulce, gdzie m.in. miały być prowadzone eksperymenty związane z kontrolą umysłu. Druga słynna baza mieści się pod Międzynarodowym Portem Lotniczym w Denver w stanie Colorado. Cały port lotniczy na jego naziemnej powierzchni ma wystroje architektoniczne o przesłaniach satanistycznych. W 2011 roku portal zmianynaziemi.pl podał, że w rejonie Białego Domu w szybkim tempie powstaje gigantyczna żelbetonowa konstrukcja. Nie udało się tego ukryć przed gapiami, gdyż od kilku lat na powierzchni pojawiają się olbrzymie hałdy ziemi wywożone samochodami, a nowych wciąż przybywa. Na całym globie ma się znajdować około 1400 takich baz, ale ich rola do tej pory nie została rozpoznana, co rozmnaża różne spiskowe teorie. W nadchodzących, nieuchronnych konfliktach, jeżeli te bazy mają być arkami Noego, znajdzie się w nich schronienie tylko dla wybranych. Byłoby naiwnością zakładać, że oni nie zadbali o swoje przetrwanie na miarę współczesnych technicznych możliwości, których koszty nie mają żadnego znaczenia. Już w latach 70. w Pekinie powstało ogromne podziemne miasto o powierzchni 85 km2 schronienie dla elity partii komunistycznej na ewentualność wojny nuklearnej ze Związkiem Sowieckim lub USA. Podobny kompleks powstał pod Moskwą, gdzie zbudowano oddzielną linię metra wyłącznie dla członków partii. Odchudzenie terytorialne ZSRR nie spodowało odtajnienia tego kompleksu, a pojawiają się domniemania, że jest on nadal rozbudowywany w 1996 roku. The New York Times opublikował informację w roku następnym omawianą przez Kongres Stanów Zjednoczonych, że amerykańskie satelity dostrzegły, iż w okolicach masywu Yamantan na Uralu budowano kolejny kompleks podziemnych baz. Jedna z wersji mówiła o nim jako o podziemnym magazynie żywności, także miejscu składowania najcenniejszych przedmiotów i kruszców, a także schronieniu dla władz Federacji Rosyjskiej. Także na początku 2011 roku telewizja RT podała, że w Rosji trwają intensywne prace przy budowie prawie 500 głębokich schronów. Władze Rosji solennie zapewniają, że ta krecia dłubanina ma charakter zapobiegawczy, profilaktyczny i nie obawiają się nuklearnego ataku. A jednak niepokój może budzić wyjątkowy pośpiech, z jakim te schrony są budowane. Pozostaje tylko domyślać się, że spodziewają się ekstremalnych zagrożeń w stosunkowo krótkim czasie i że te schrony mają niewiele wspólnego ze schronami czasu wojny niemiecko-sowieckiej. Wygląda na to, że świat, świat w cudzysłowie, jakby nagle zaczął się bać tego, co wkrótce może nastąpić. Dwa kolejne tego potwierdzenia to zbudowanie przez rząd Norwegii na Spitsbergenie specjalnego schronu, w którym umieszczono zapasy nasion roślin jadalnych. Inwestycja kosztowała 10 milionów dolarów i ma zabezpieczyć przetrwanie, bez GMO oczywiście, w wiecznej zmarźlinie gatunki na wypadek cywilizacyjnego kataklizmu. Tajemniczy anonim, w nawiasie norweski polityk, Wprowadził do sieci internetowej list informujący, że na północnych rubieżach Norwegii buduje się ogromną sieć podziemnych baz, które w 2012 roku będą mogły zapewnić bezpieczeństwo prawie 2 milionom obywateli. Pozostałych obywateli Norwegii czeka śmierć. Co jeszcze ciekawsze, cały ten projekt powstaje przy wiedzy i wsparciu Unii Europejskiej i USA, to może podpowiadać, że zapowiedziana przez Kissingera implozja Izraela niekoniecznie będzie oznaczać zagładę ludu Izraela, tylko jego ewakuację na bezpieczne strony świata. W Norwegii buduje się podziemny bank nasion w wiecznej zmarźlinie, a tymczasem w Anglii licząca milion tytułów biblioteka w Manchester ma zostać przeniesiona do nieczynnych kopalni soli Cheshire. Oficjalnie, dla lepszej konserwacji ksiąg. Ponadto z powodu zamierzonej renowacji dotychczasowego budynku kopalni. I znów, znamienna jest data nie przeprowadzki, tylko powrotu zbiorów w dawne miejsce. 2013 rok, koniec remontu budynku. A co u nas? Nic, puste niebo, jak we wrześniu 1939 roku. Dłubiemy kolejny odcinek metra w Warszawie, ale go zalała woda albo zwyczajny szlag. Nie mylić ze szlakiem. W pewnym sensie pocieszające jest to, że wlewają się do Polski setki tysięcy Żydochazarów, głównie izraelskich, którzy także zadbają tutaj o siebie. Ile z tych 500 milionów świata przypadnie na polskich endemicznych antysemitów? Koniec rozdziału szóstego. Rozdział siódmy jest zatytułowany Terror Holokaustu.